Agaton Giller. Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854. Odcinek 68. Dniówkę w Czeboksarze zacząłem i skończyłem niepomyślnie. Nie znalazłszy lepszego miejsca, ulokowałem się pod niskim tapczanem, jakby pod łóżkiem. Obok mnie jasiński jak zwykle. Całą noc przeciwko mnie grali w karty Tatarzy i Moskale. Jasiński, skuszony ich widokiem, skoro tylko zasnąłem, wstał po cichutku z posłania i przysunął się do karciarzy. Z początku przypatrywał się obojętnie grze, potem zaczął sam grać. Fortuna różnie prowadziła jego grę. Wygrywał i przegrywał na przemiany. Aż w końcu przegrał wszystkie swoje pieniądze. Zapalony i rozgrzany chciał się odegrywać, a nie miał już co stawić na kartę. Na nieszczęście wiedział, że ja w kamizelce miałem ostatnie dwa ruble zaszyte. Zły duch podszepnął mu niewdzięczną radę. Przyszedł na swoje posłanie, po cichu wyciągnął mi kamizelkę spod głowy, rozpruł pieniądze, wyjął i przegrał ostatni fundusz, jaki posiadałem. Przeniewierzył się mi niewdzięczny. Nie mogę sobie darować, że pomimo podejrzenia, jakie we mnie wzbudzał, trzymałem go przy sobie. Po tym wypadku nie zostawało mi nic innego, tylko ze wzgardą odepchnąć go od siebie, co też uczyniłem. Nie mając pieniędzy, straciłem nadzieję zrobienia sobie ulgi przez zabranie się na podwodę. Nogi miałem okrwawione, wrzut rwał i dokuczał mi bardzo. Za każdym krokiem zdało mi się, iż dusze wyzione. Wysilałem się ile tylko mogłem, ażeby zdążyć za innymi, bo gdybym został w tyle, kolbami by mnie żołnierze popędzili, a w końcu rózgami sponiewierali, wlokłem więc do ostatka okaleczone nogi i zdrowie moje. Przechodząc przez niebrukowane ulice miasta, napotykaliśmy tłumy ciekawych i przypatrujących się. Kupcy i tłuste ich żony, chłopi moskiewscy, czuwasi i czuwaszki zalegali boki ulic. Jałmużny zewsząd sypały się w worki aresztantów. Za miastem rozszerza się bezleśna równina. Grunta na niej czarne, urodzaje jednak tego roku nie najlepsze. Uprawa gruntów w tych stronach jest zaniedbaną i mało starań ułożon dla podniesienia rolnictwa. Wsie jak czarne plamy tu i owdzie widnieją na wypłowiałej równinie. Tuman kurzu jak gęsty obłok posuwa się przed partią, a aresztanci cieszą się, śmieją i żartują – zbłazna żołnierza, który w liczbie innych konwojuje partią. Jest to stary, okryty zmarszczkami człowiek. Błaznowanie więc jego wzbudza nieprzyjemne wrażenie, bo niewłaściwym jest, gdy starość chce być śmieszną na urząd. Żołnierz udawał, iż nie może znieść nazwiska Pieczurin, a skoro kto wymawiał to nazwisko, więc się krzywił po błazeńsku gniewał, skakał, groził i krzyczał na przezywających. Wszyscy więc weselsi, bawiąc się jego grymasami i gniewem, zewsząd krzyczeli pieczurin, pieczurin, co jeszcze bardziej mniemany gniew jego podnosiło. Wyrażenie pirok kalinowy wprowadzało go w podobnyż gniew i błańzeńską wściekłość, którą się wszyscy niezmiernie bawili. Takie są zabawy podróżne syberyjskich partii i takie dowcipy żołnierzów. Ochota do błaznowania nie wyczerpała się przez całe dwadzieścia sześć wiorst, któreśmy dzisiaj przeszli. Ciągłe śmiechy, ciągłe dowcipy i wesołość na chwilę tylko przerwane zostały wypadkiem na popasie. Kobiety, jak wiadomo, idą z tyłu partii i mężczyzną nie dozwalają do nich przystępować. Tymczasem rzeczy się inaczej robią. Kobiety idą w partii obok kochanków, na dniówkach schodzą się ze sobą i żołnierze nic przeciw temu nie mają. Otóż według zwyczaju, chociaż nie według prawa, kochankowie na popasie podeszli do swoich ulubionych i rozłożywszy na murawie chustki, siedli pod brzeziną parami i pożywali chleb, mleko, owoce i tym itp. Podoficer, nie będąc zapłaconym, przypomniał sobie nagle instrukcją. Wpadł między siedzących i nogą porozrzucał i podeptał pokarm, który pożywali i kazał rozejść się. Aresztanci jakby oparzeni zerwali się na nogi, brzękli kajdanami i stanęli w obronie z chleba. Pod oficera wypoliczkowali i poszturchali, a potem znowuż zasiedli obok ulubionych. Oficer nie ukarał winnych, albowiem obawiał się większej awantury, żeby więc przygasić budzące się chęci do kłótni i awantury, kazał zabębnić hasło pochodu i ruszyliśmy dalej brzęcząc łańcuchami i kajdanami. Nogi moje dzisiaj dużo ucierpiały. Ciało odarte ze skóry, okrywszy się gryzącym kurzem, zajątrzyło się, a ból wreszcie zmusił ostatnie kilka groszy strawnego oddać furmanowi za dowiezienie mnie do pół etapu gdzie nie miałem za co kupić sobie chleba i głodny poszedłem do spoczynku następnego dnia dozwolono mi jechać pod wodą skarbową okolica którą przebywaliśmy jest dosyć miłą połamana dolinami strumieni i rzeczek. Lasy dębowe znowuż się pokazują i stroją zabrzeża dolin. Pola puste, upał do kucza. Owce i kozy pasące się na ścierniskach zbiły się w kupę, pozwieszały głowy i zemdlone stoją w jednym miejscu, a pastuch w bliskości z twarzą zwróconą do słońca zasnął i nie czuje ukąszeń owadów. Dalej spocony czuwasz w jednej koszuli przerzuca skiby sochą i przysposabia rolę na zimowe zasiewy. Przy drodze siedzi kilka starych, niewidomych czuwaszek, żegnając się wyciągają ku przechodzącym rękę o wsparcie. Resztańci dzielą się z nimi swoją jałmużną. Przeszedłszy trzy mile, Stanęła partia w obszernej wsi Akuzinie, gdzie dla braku etapu kwaterujemy w kilku czuwaskich chatach uzbrojonych w kraty i rygle. Mamy tu dniówkę. Zdrowie moje przychodzi do lepszego stanu pomimo dwudniowego głodu. Wrzut pękł na nodze i rany zasklepiają się. Poznałem dzisiaj kilka aresztantów należących do sekty żezańców, skopców i poetę partii. Poeta był mały człowieczek, szczupły, chudy i zniszczony. Nos miał długi, ostro zakończony, w oczach czarnych pływały męty zepsutego życia. Nazywał się K. Był rodem z Wołogodskiej guberni, a urodził się szlachcicem. Ojciec w młodym wieku oddał go do wojska. Po dwóch latach służby zdał egzamin i został oficerem. Pułk, w którym służył, zajmował w rydze posterunki. Nasz poeta hulał, pił i pisał wiersze dla kolegów swoich. Potem pokochał się w ślicznej, sentymentalnej Niemce i napisał do niej Tuzin sonetów, kopę westchnień i nieograniczoną liczbę miłosnych elegii. Niemka nie rozumiała jego wierszy moskiewskich, ale pojęła mowę pieniędzy. Brzęk ich natchnął ją wzajemnością. Młody oficer i poeta był na szczycie swojego szczęścia. Szafował hojnie i marnował pieniądze, nie przestając hulaszczego życia, pożyczał a obdarzał kochankę, nie mając wreszcie własnych funduszów, roztrwonił powierzone mu skarbowe sumy. Koledzy, ażeby uwolnić ulubionego poetę od surowej odpowiedzialności, złożyli się i zapłacili Kasie stracone przez niego pieniądze, a ka podał się do dymisji i otrzymał ją. Jako człowiek prywatny prowadził także hulaszcze i marnotrawne życie, jak i w wojsku, a nie mając w końcu za co hulać, wdał się w stosunki z ludźmi obserwowanymi z powodu oszustwa przez policję, którzy wciągnęli go ze sobą do aresztu. Sąd pozbawił go szlachectwa i posyła na osiedlenie do Syberii. Poeta... Nie narzeka i los swój znosi z rezygnacją. Odarty i goły pisze wiersze na wezwanie i zapłatę aresztantom do ich kochanek. Kochanki czytać nie umieją, lecz poeta sam czytuje wiersze im ofiarowane, a one się śmieją, cieszą i powtarzają tłuste dowcipy. Poeta przeczytał mi kilka wierszy pod tytułem do Anuszki, do Maszy, do Marfy, do Agrefeny, do Matrony, do Agafi i tym podobnie. Gdy aresztanci chwalą wiersze, poeta skromnie przyjmuje ich pochwały, chociaż w mętnym oku przebija się radość i duma. Wielomówny poeta zadeklamował mi potem odę do swobody, przez Puszkina napisaną wówczas, gdy ten największy rosyjski poeta należał do liczby malkontentów i konspiratorów moskiewskich. Oto jej początek. Biegi Sokrajsja od oczej, cytera słabaja carica, gdzie ty, gdzie ty groza gorda swabody ja piewca, Sarwi z gławy majej wianok Razbij śnieżną liru Haczu ja Wolności Grianut miru Na stronie porazić Parok Deklamował głosem patetycznym Czystym I uwielbiał Puszkina Dodając arcy skromnie Iż on jest Wierszokletą Rymarzem, jednym słowem, niczem w porównaniu z Puszkinem. Druga moja znajomość z rzezańcami jest nie mniej jak pierwsza ciekawą. Ludzie ci wybledli bez zarostu, mówią głosem cienkim, pustym, jakby przez garnek przechodził. Wszyscy mają dużo pieniędzy i żyją z sobą w jednej gromadzie. Obdarzeni niezwykłą ciekawością, chętnie wsłuchiwali się w opowiadania religijne i historyczne. Cieszyli się, słysząc o przegranych bitwach w Krymie i przez swoje rozmowy rozsiewali w całej partii niezadowolenie religijne i polityczne. Ze wszystkich sekt moskiewskich sekta rzezańców jest najszkodliwszą dla państwa, albowiem zmniejsza ludność tak potrzebną na pustych i obszernych przestrzeniach Moskwy i bardzo rozszerzyła się między gminem i kozakami. Każdy przystępujący do tej sekty pozbawia się dobrowolnie organów rodzajnych. Stąd też taka woskowa bladość w ich cerze, brak zarostu, miękkość w głosie i brak cielesnych namiętności. Opierają się w dowodzeniach potrzeby swojej sekty na wyrazach Chrystusa, że jeżeli gorszy człowieka jaki członek, więc lepiej jest, żeby go odciął i precz odrzucił. A ponieważ płciowe pociągi są główną według ich mniemania przyczyną grzechu i złego pomiędzy ludźmi, a żeby więc zostać doskonałymi i dostąpić zbawienia, pozbawiają się części rodzajnych, które wyżynają. A dalej, żeby i innych namiętności nie obudzać w sobie, nie jedzą mięsa, nie piją wódki, nie palą tytoniu, do czego wszystkiego zresztą smak tracą. Żywią się mlecznymi i roślinnymi pokarmami. Księży prawosławnych i rządu nie cierpią. Z obcymi podejrzliwi i nieufni z sobą żyją w najściślejszym braterstwie jeżeli przemieszkują w znaczniejszej liczbie, panuje pomiędzy nimi zupełny komunizm. Dziwna rzecz, że przy usposobieniu do komunistycznego życia każdy, że zaniec, skopiec, jest w najwyższym stopniu chciwym i sknerą. Każdy z nich z handlu lub pieniędzy dużo zarabia i pieniądze chowa i dusi. Chciwość jest ich jedyną namiętnością i tem silniejsza, iż większa, że jest jedyną. Że zańcy poznają się po znakach, każdemu do tej sekty należącemu znajomych a poznawszy się, bratają się wzajemnie, jeżeli tego jest potrzeba, wspierają i wspólnie używają. Kobiety należą do tej sekty. Znakiem wstąpienia do niej dla kobiet jest pozbawienie siebie brodawek piersiowych, co ma zupełnie uwolnić je od cielesnych namiętności że zańcy po całej Moskwie są rozrzuceni w znacznej liczbie. Rząd ich gorliwie prześladuje, wygania na Kaukaz lub do Syberii. Pomimo prześladowania liczba ich przecież powoli zwiększa się, a przez to pomnaża się liczba nieudolnych fanatyków, którzy żadnej w ogóle korzyści społeczeństwu przynieść nie mogą. Skopcy mają jeszcze wiele skłonności do ponurej tyranii, okrucieństwa i grabieży, której zresztą rzadko pozbywa się Moskal. Nawet wykształcony i światły Moskal, pełen uprzejmości, poloru towarzyskiego i liberał do tego, chowa pod tym płaszczem skłonność do tyranii. Dla niepoprawnego radia.pl Czytała Katarzyna